Zapierdoliłeś morny i szalesia było tak spokojnie Nie pozwoliłeś, bym mu O to bez mnie Bez nerwu patrzę Pera, I zostanie tak, jeśli pój chaos nie dojdzie do mnie I Zostanie tak, jeśli pój chaos nie dojdzie do mnie I Zostanie tak, jeśli chaos nie dojdzie do mnie Życie miało sens Muszą iść chociaż małe zmartwienia Witaj na planecie Ziemia Oddycham, więc jestem, umrę, kiedy tego nie wiem być pewien, że później czy prędzej to nastąpi A więc zanim zamknę oczy chcę wykorzystać czas, który mi dano Co rano myślę o tym, by łapać jedny moment, jebać w Nie warto zapierdalać na ośle, piękno ma wiele obliczy. Słyszysz, świat nie kończy się na ulicy Warto poszerzać horyzonty swoich myśli, Życie to nie wyścig Kumasz tą kwestię, jeśli jesteś bystry zrozum To ty kierujesz swoim przeznaczeniem, więc uwoni siłę, która w tobie drzemie By skończył dość do celu, sam sobą steruj Nie pozwól, by ktoś nie miał kontrolę nad tym. Nie zdychasz z wody, to to doceń I zrób tak, by starania okazałeś się owocne Sam jest bożne, nim nie dotrę tam gdzie spokój Mniej problemów wokół, żeby jest Wiesz jak jest, życie miało sens Muszą istnieć chociaż małe zmartwienia Witaj na planecie ziemia Wszystko to zostanie, my to gadanie, czy w lepiej, z bo już tak zostanę, tak się składanie nie dostać w swoim co To jak to skacze ponad siebie, ten niech w końcu się ogarnie. kurwa wszystko to do ma do mobilizować do działania. działania. Nie jeden z nas się, nie jeden raz ładnie, bo to co, tak jak okolicy zagra. Zrobię to sam, ty mnie nie ponagra. I minus minut gardła, ma upartość nie umarła. Stężenie nie jednej pary, we mnie niczym w Dalej jadę, kolektyw, to wszystkie składem, składem. Zabrać się i kastę trajerów Wiele pozorów przed okiem, obrzek, w steruj Naprawdę jest ja jestem swego, nawet jak nie chcie, to z papieru Jak masz zyskać, aby stracić, lepiej nic nie równie Nie warto zapierdalać, napierdalać Na oszach, ten kto ma wiele ognis, czy to nie wyścig. Kumasz tu festy, jeśli jesteś bystry, jeśli jesteś bystry nie czy...